Następnego. Wyrobimy się Tak, to, bo tak. to druk przyjdzie ci w pojęcie jak plakaty Od razu w poniedziałek jak jedziemy rozliczyć tak. Akurat dwa tygodnie wcześniej To nikt nie zerwie plakatów I wiesz, no, ludzie nie. się to nie, że zapadnie w pamięć Ale ulotki poleci, wcześniej nie? możemy Tak, no, oczywiście. możemy wcześniej tylko wiesz, musimy tam napisać coś, że mistrzyni świata ta, wie że coś... To tutaj, ją Brand ona Dance, mówiła, żeby ją zapisać. Że wiesz, że no, no. będzie, że zespół ten Simon będzie grał, że wiesz, że taki coś, coś tam wykminimy na no. tych środkach, nie? Mhm. Dobra, chłopaki, czyli od początku, żeby było w radiu jasno. No. E, akcję organizujemy my, czyli turniej... Nie, nie od początku, powiem. Amatorska Liga Piłki Środkowej Amatorska, dokładnie. dokładnie. Piłkę Środkową chyba każdy kojarzy, no nie? Raczej. No a kto wpadł na ten pomysł? To było, powiem, że tak, to było, no. no kto to droił? Przed założeniem Amatorskiej Ligi Piłki Światkowej mieliśmy spotkanie, był Konrad, był Mariusz Nałęcki, byłem ja i wpadliśmy na pomysł, żeby zacząć działać charytatywnie. Mhm. Kto na to wpadł? No, Wszyscy Teraz to razem. ciężko powiedzieć, to... Ciężko powiedzieć, to było Wszyscy takie tak to burza mózgów, że tak powiem. Aha, aha. I wpadliśmy na ten pomysł, po prostu, czego efektem jest ten turniej. Oczywiście zaczniemy działać dalej charytatywnie, to nie nasza pierwsza, i nie ostatnia akcja. No, zostaliśmy, że tak powiem... Wydymani. Z... Wydymani, zlekceważeni zlekcewa zlekcewa zlekcewa zlekcewa zlekcewa przez media, ale to już nie nasza wina, ponieważ my, y że tak powiem... Rozmawialiśmy z redaktorami naczelnymi, powiedzieli, że przyślą dziennikarzy. Tak. To jest niesamowite, że byliśmy na miejscu dali plamy. Me w mediach pisać o powieszonym kocie, a nie... wszyscy mieli przekazać naczelnym. I jakoś chyba nie doszło, no. za daleko chyba do gabinetu. No chyba oczywiście. Żeby wstać i Nawet... najwidoczniej nie za to im płacą. No. I jedynie nie bezpośrednik, yy, ten, pośrednik wojewody lub Właśnie pośrednik wojewody lubelskiej też była ta pani trochę zdezorientowana, co się dzieje, ponieważ nie było żadnych mediów, była Bo zaskoczona. Pani Kwasińska była bardzo zaskoczona. Akcja ma w ogóle dotyczyć tego, że no jak, turnie charytatywne, no nie? Rozpoczynamy, akcja ósma rano. Ludzie przychodzą i zamiast jakichś biletów wstępu przynoszą prezenty jakieś tak, też słodycze, zabawki, słodycze, zabawek albo ewentualnie ubrania, ubrania ewentualnie jeszcze produkty długoterminowe też mogą się przydać tak głównie nastawialibyśmy się na słodycze na... w końcu to są Mikołajki tak, no, no, no, dokładnie. Dokładnie. słodycze, zabawki jakieś ewentualnie ubrania już mówię, że jak ktoś ma więcej pieniędzy czy zakupić, czy po prostu dzieci wyrosły z tego, a są w no stanie odzież, także od 8 rano zaczynamy i co tam będziemy? ciekawego mieli? No więc zespoły z Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej będą mhm. rozgrywały mini turnie, mini turnie oczywiście to schodzi na dalszy plan, mhm. także będą różne atrakcje, będą występy taneczne, zespół Simon zagra będzie breakdance, naszym gościem między innymi będzie mistrzini świata w piłce plażowej. Jakie także... natywa? Kinga Kołosińska. Kinga Kołosińska. super Także sporo atrakcji szykujemy, oczywiście wszystkich nie zdradzamy, coś musi być niespodzianką. Oczywiście. I są do duży... to będzie trwało. Planujemy zakończenie turnieju o godzinie 14, ewentualnie mhm. może się to przesunąć o parę minut, ale nieznacznie. Dodam yes. też, że zaproszeni są specjalni goście, Aha. oprócz naszej mistrzyni, także przedstawiciele Urzędu Miasta, jak i Urzędu Wojewódzkiego. Mhm. Liczymy na ich obecność. Oraz na to, że będą się z nami dobrze bawili. Na pewno, sądzę, że no, jako współorganizator tego przedsięwzięcia no, mogę powiedzieć, że jest fajnie, wszystko się wypowiada dobrze. Sponsorów też jest mnogo i chyba wszystko na dobrej drodze. Aby tylko dopisali goście, bo no. chyba od nich wszystko zależy, no nie? Najbardziej byśmy liczyli na pomoc kibisów, ponieważ sponsorzy to głównie działają dla dzieci na początku. Za to dwie paczki, cukierków na... i tyle, no nie? Zabawki na te tak. wszystkie paczki, na Mikołajki dla nich. Ale jakby oczywiście pojawiła się duża liczba kibiców, no to wtedy już to jest dla mile domów dziecka wręcz. więcej byśmy po prostu przekazali produktów. Ile będzie jest... dzieci? Z jakich domów dziecka? Yy, pierwszym domem jest yy, zespół placówek opiekuńczo-wychowawczych Pogodny Dom. Yhy. Będą tam około 20-30 dzieci w wieku do 11 lat. Yhy. I drugim yy, domem dziecka będzie dom imienia Jana Korczaka z ulicy Sierocej. Też podejrzewamy, że w liczbie około 30-40 osób. I te dzieci tam będą, nie? Tak, podczas tego turnieju będą miały gry, zabawy dla nich, poczęstunek, także czas będą miały przez cały dzień. Nie będą się nudzić. Nie będą się mhm. nudzić. A to jest nietypowe, bo wy ile macie lat? 19, Dwadzieścia, Nie postarzaj się <laughs> No tak, no że Zazwyczaj się słyszy, że jakieś akcje organizują Dziadkowie, kobiety, które mają tam po 50 są no tak, i się nudzi się. no Niekoniecznie się nudzi, bo my mamy inne zajęcia Życie prywatne przecież Uczymy się, pracujemy Ale no tak, trzeba ale też coś robić przy dla Przy okazji, że gramy tu amatorską ligę piłki siadkowej Akurat mamy wolne terminy w grudniu mhm. Także postanowiliśmy zrobić taki turniej Czemu nie możemy pomóc, skoro możemy? No oczywiście. Dokładnie oprócz tego, że gramy, możemy coś dla kogoś zrobić. Mhm. Jest okazja, myślę, że będzie fajna zabawa no bo jest sporo atrakcji będą konkursy i dla kibiców. Także i kibicy nie wyjdą z pustymi rękami. Także jest wielki apel, żeby trybuny z TSTK się zapełniły. To będzie na Zębożycki. Tak, tak Zębożycka zgadzysz. 82, Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych. Dawna kolejówka. Dawna kolejówka, łatwiej trafić. Oczywiście. No tak, no, to jest bardzo świetny cel, więc warto się przejść, warto się przejechać, czy taksówką, czy samolotem, czy helikopterem, <grym, <grym, ale aby być na miejscu. No, do jeszcze nie mamy, ale zrobimy. Ale zrobimy <grym>, dla nas sytuację. Przede wszystkim warto wstać trochę wcześniej w sobotę. To owszem, to Wszyscy myślimy o tym, żeby pomagać. Wysyłamy smsy, no ale czemu by się nie wstrzymać tym razem, aby pomóc dzieciom? Tym bardziej, że są to dzieci, nie wiem, nie z jakiejś... czy stacji, ale z Dokładnie i tutaj nie chodzi o to, żeby wysłać sms a tutaj przynajmniej ludzie jak dadzą tego, cukierka, czekolady czy cokolwiek, oni widzą, że to do kogoś trafia, to wszystko się dzieje na ich oczach. Widzieliście te dzieci? Dokładnie, dokładnie. Tak, mieliśmy z nimi kontakt w domu dziecka. Po prostu miały różne zajęcia, tam im nie, przy, nie przeszkadzaliśmy, przyglądaliśmy y -y -y. się z boku troszeczkę, ale myślę, że fajna zabawa razem z nim będzie. Y -y. Czyli można dać im trochę szczęścia, a wcale dużo nie poświęcamy, bo równie dobrze możemy pójść do sklepu, więc tak, można poświęcić to, się no trochę wystarczy chwilę. Wystarczy chwila czasu, tak jak w naszym przypadku, wystarczy pochodzić trochę po Wystarczy, stronie. że karty przyniesie po czekoladzie, 80 osób to będzie 80 od Tak, to już jest, bardzo, tak, dużo. To już tak. jest bardzo dużo. Załóżmy, zwykła czekolada 2 zł kosztuje. No, nawet ta lepsza, te 3 zł, no to, to mhm. nie, nie jest duży pieniądz, no. Dla każdej no, osoby... dla, dla dzieciaka to już jest wielka radość, że dostał słodycze, że jest taka akcja. Bo tak, te dzieci nie mają nic, więc tak. y, każdy akt takiego dobroci serca będzie jak najbardziej mile widziany, więc... No, dla dzieciaków to będzie duża radocha, no, bo tak w czterech ścianach, no, podczas podczasu do czasu jakieś wycieczki wycieczki w tym domu dziecka. Mhm. Także, no, myślę, że... W fajna zabawa będzie, fajne atrakcje. A potem wszystkim, jak to wszystko wypali, to może jakieś stowarzyszenie jakieś bardziej zaawansowane cele? Owszem. Już działamy to. w tym kierunku działamy pomału. W tym kierunku. Zbieramy do, od od niezbędne od dokumenty. Od stycznia będziemy składać dokumenty, że rejestrować się jako stowarzyszenie. Po prostu chcemy na stałe pomagać dzieciom. Organizować mhm. różne turnieje, między innymi dla y, dzieci z rodzin zastępczych. W trakcie mhm. wakacji jakieś turnieje w piłkę nożną, w siatkówkę, w plażówkę, podczas ferii zimowej. Także wszystko zmierza w dobrym kierunku. Czyli takie, nie dość, że wy będziecie się bawić w doskonały sposób, to jednocześnie możecie, macie szansę pomóc jeszcze innym. I... Dokładnie, a tym bardziej, że nas to nic nie kosztuje, tylko chwila wysiłku i cennego czasu. Że to... pójdziemy, postaramy się o pozwolenia, o sponsorów w to Najśmieszniejsze to jest to, tak, to że, że no właśnie miasto Lublin nie sprawiło żadnych problemów, wręcz przeciwnie. Okazało się, że bez zbędnych formalności udało się nam to zorganizować. Osoby, na którym najbardziej zależała jednocześnie uważaliśmy, że będą najbardziej pomocne, czyli media, zawiodły. To jest cóż, najśliczniej cóż, chyba w tym. Cóż zrobić? My nie możemy nic zrobić. Jedynie. Narzekamy na formalizację prawa, narzekamy na wszystko, a okazuje się, że oni są najbardziej przychylni. Dodatkowo oferuje pieniądze Tak, na przyszłość. Się. Przecież poszliśmy do urzędu załatwiać, że tak powiem, zezwolenia na organizację turnieju bardzo miła pani wytłumaczyła nam, wyjaśniła, o co dokładnie chodzi i nagle się okazało, że tylko zgoda od pani dyrektor mm -hmm. za testeka wystarczy. Natomiast media, no cóż... Przeszliśmy się po wszystkich. Wszyscy obiecali, że będą. Wszyscy byli niby zainteresowani, a przychodzimy, 10 krzeseł wolnych prawie jedna osoba, czyli pani, pani pośrednik Pani Wojewody i nikogo więcej. No Właśnie, to jest właśnie zadziwiające, że pełnomocnik Pani Kwaśniewska Wojewody mogła przyjść, a po prostu z mediów już Pani Pełnomocnik ma więcej interesujących zajęć i obowiązków niż media. I tutaj się wtrącę, ponieważ Pani Pełnomocnik musiała przekładać inne swoje spotkania, tak. aby do nas dotrzeć na tą konferencję. Na to spotkanie. I teraz punktualnie, a nawet wcześniej. Zgadza się. Tak, jeszcze czekała chwilkę, poczekała, że aż wszyscy będą, wszyscy będą. A tu się okazało godzina 16. wtedy kiedy mieliśmy rozpoczynać spotkanie i sama pani mocy była. Dokładnie, nikt nie dzwonił, nikt się nie dowiadywał. 10 mediów blisko lubelskich, nie tylko lubelskich, ogólnokrajowych olało nas totalniutko, a zwłaszcza telewizja publiczna, która powinna spełniać swoją działalność misyjną, czyli informować o takich rzeczach, zwłaszcza w Lublinie. owszem, tak, no to już... Dochodzą nas słuchy, że nawet telewizja się pojawiła niż mm. bardziej TVP. Tam nam pan rzucił hasło, że może jak nie inny jakiś program, to panorama, ale mm -hmm. Szczerze, Wszyscy byli ok. bardzo mili, ale okazało się, że są po prostu hamsy i olajnas. Tak, no bo łatwo jest ludzi spławiać, a potem się nie odzywać, niż od razu, od razu by nam powiedzieli, że nie, dziękujemy, mm -hmm. my o tym Wyskazuj. nie napiszemy. Dobrze, no to my byśmy to zrozumieli, po prostu szukali innych źródeł. A nie po prostu takie... Za przeproszeniem robili nas w bąbuko. Plakaty i ulotki z własnych pieniędzy Tak, owszem To jest jedyny taki Nasz wkład w ten turniej finansowy Że my sponsorujemy plakaty Sponsorujemy ulotki Ponieważ od sponsorów nie chcemy żadnych pieniędzy Tylko dary w formie żywności Tylko dary w żywności. formie żywności, w formie zabawek Po prostu nie chcemy się tykać pieniędzy Żeby potem nie było za żadnych nieporozumień mhm. Że wzięli pieniądze Zrobili byle jaką imprezę Pieniądze do kieszeni i mm -hmm. dlatego też kasy, że tak powiem, wykładamy z własnej kieszeni. Żeby potem nikt nie miał do nas żadnych pretensji, żeby nic nam nie zarzucał, także. W artykule opisałem was jako trójka, wspaniała trójka, w roku jednej osoby. No ni niestety Daniel dzisiaj nie mógł z nami być, miał mm -hmm. swoje obowiązki. Gra również w cukrowniku dalej, trenuje, także mm -hmm. dzisiaj mm -hmm. jest na treningu, który ma bardzo ważne. Bo tak, mecz. no bo od początku chcemy wspomnieć, że jest z nami Konrad i Łukasz. Łukasz, dokładnie no, ale no mówię, akcja już jest 5 grudnia, 8 rano dawna kolejówka, nie pozostaje nic innego tylko zaprosić wszystkich chętnych do współudziałów także w tak jak bardzo wspaniałym celu, którym będzie przekazanie dzieciom z domów dziecka, no, tych prezentów no tak, przede wszystkim liczymy na Państwa tutaj na pomoc, na przeniesienie darów na obecność w całym turnieju mam nadzieję, że będzie to dla Państwa fajna zabawa, że fajnie mile spędzicie czas po prostu nie zawiedziecie się na nas no, nie zawiedziemy się na pewno na kibicach mam nadzieję, że będzie ich mnóstwo, to wszystko od nich zależy bo można olać media można olać wszystkie urzędy chociaż one są nam przychylne bardziej niż media notabene, ale to wszystko zależy od kibiców, jeżeli oni na pojedyncze klasy przyniosą to na pewno uśmiech na twarzy dziecka będzie najwspanialszym wynagrodzeniem no cóż, pozostaje im podziękować za tak wspaniałą akcję nie spodziewałem się już takiego, tym bardziej po młodych ludziach więc... No i my przede wszystkim dziękujemy Polskiemu Radiu Subiektywnemu za pomoc. Tak. No więc serdecznie Wam dziękuję i jeszcze zapraszamy wszystkich serdecznie na tą akcję 5 grudnia, zespół szkół transportowo-komunikacyjny godzina 8. Jak nie wiecie, to zapiszcie w Zoomie, albo w Google Earth, czy tam gdzie możecie. No. I na pewno traficie Albo zamówcie sobie taksówkę, nie pożałujecie. Od razu na 5 grudnia tak. nie pod blog. 8 rano, wszyscy punktualnie są, tak, będę atrakcja, ciekawa osoby. Zapraszamy serdecznie.